Ewangelia Jana, szósty rozdział i przeczytajmy wiersz 37. siódmy. Pan Jezus mówi, wszystko co mi daje Ojciec przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz. Czy myślicie, że kiedykolwiek była sytuacja, w której ktoś przyszedł do Pana Jezusa, i został odrzucony. Myślę, że w piekle, jeśli te nieszczęsne dusze mogą tam ze sobą rozmawiać, żadna z nich nie może powiedzieć do drugiej duszy, przyszłem szczerze do Jezusa, a On mnie odrzucił. Pan Jezus obiecuje przyjąć wszystkich, Którzy do niego przyjdą. Obiecuje nie odwrócić się od nikogo, kto by go szukał. Chociaż patrząc na niektóre sytuacje, moglibyśmy sądzić, że Pan Jezus niektórych odprawia. To stwierdzenie Pana Jezusa w tym fragmencie nie jest obwarowane żadnymi właściwie wymaganiami, co do tych, którzy. Do niego przychodzą. A jednak wiemy, że jeśli ktoś chce zbliżyć się do niego z nieszczerym sercem, jeśli ktoś próbuje coś przed nim grać, ma jakieś ukryte motywy, ale pięknymi słowami, postawą, gestami próbuje to zakryć, nie oszuka tego, który, jak czytaliśmy, Będąc tu na ziemi, miał wgląd w ludzkie serca. A co dopiero teraz, gdy wywyższony w swej chwale zasiada na tronie Ojca? Na wskroś zna ludzkie serca i myśli, i motywy. I to wszystko, co ludzie powiedzą, co zrobią, nie jest w stanie przesłonić ich prawdziwego obrazu przed Nim. Ale jeśli... Ktokolwiek go szczerze szuka, ktokolwiek go prawdziwie szuka i ktokolwiek z takim pragnącym, otwartym sercem do niego przychodzi, może przyjąć tą obietnicę Pana Jezusa, iż zostanie przyjęty i nie zostanie odtrącony, nie zostanie odrzucony. Czy jest to obietnica, tylko dla tych, którzy po raz pierwszy do Niego przychodzą, szukając miłosierdzia, szukając przebaczenia grzechu, szukając zbawienia. Z pewnością, jeśli jeszcze do Niego nie przyszedłeś, jeśli jeszcze do Niego nigdy nie przyszłaś, to ta obietnica jest dla Ciebie. Jeśli przyjdziesz do Niego z wyznaniem swoich grzechów, ze szczerym, złamanym, uniżonym sercem, prosząc Go, by Ci wybaczył, by się nad Tobą zmiłował, by Cię przyjął, by Cię oczyścił, by Cię uczynił dzieckiem Boga żywego, to ta obietnica z pewnością jest dla Ciebie. On Cię nie odtrąci, On Cię nie odrzuci, On nie zamknie przed Twoim nosem bram łaski. Ale jeśli przyjdziesz do Niego, bez oszukiwania Go, bez religijnej gry. Jeśli przyjdziesz szczerze, choćbyś nigdy wcześniej do Niego szczerze nie przyszedł czy nie przyszła, Jezus Cię przyjmie. Ale czy my, którzy już tak przyszliśmy, którzy doświadczyliśmy tego, że nas nie odrzucił, ale nas przyjął i poświadczył to, udzielając nam swego ducha, napełniając nasze serca pewnością przebaczenia naszych grzechów, napełniając nasze serca pokojem i radością, że jesteśmy dziećmi Bożymi, zmieniając nasze umysły, zmieniając nasze życie. Czy my kiedykolwiek możemy wątpić, że jeśli do Niego przyjdziemy, to On się od nas odwróci, to nie będzie chciał nas słuchać? Ktoś zapyta... No ale jak często powinniśmy przychodzić? Przecież On ma cały świat na głowie. On mocą swego słowa wszystko trzyma w istnieniu. Jak często możemy do Niego przychodzić? Czy raz w tygodniu wystarczy? Nie za często? Jak wczoraj z Nim rozmawiałeś, rozmawiałaś, jak przyszłaś do Niego z różnymi sprawami, to czy dzisiaj wypada znowu przychodzić? Z czym możemy do Niego przyjść? Na pewno, tak jak już powiedziałem, możemy przyjść do Niego z naszym grzechem, z naszym problemem, z naszą niemożnością zbawienia samych siebie. Ale my, którzy już z tym przyszliśmy i to już zostawiliśmy, i doświadczyliśmy jego błogosławionego podźwignięcia nas z ciemności, i zostaliśmy przeniesieni do jego królestwa światłości. Z czym my możemy przyjść? Czy tylko z wielkimi sprawami, czy też z tymi małymi? Czy tylko z tymi wiecznymi duchowymi kwestiami, czy też z tymi tymczasowymi, ziemskimi? Czy możemy do niego przyjść? ze wszystkim i w końcu jak mamy do Niego przyjść jak możemy się do Niego zbliżyć z wiarą, z zaufaniem ale co kiedy czujemy się słabi i nasza wiara wydaje się być bardzo chwiejna czy wtedy też możemy przyjść czy wtedy zatrzaśnie przed nami drzwi i powie przyjdź, jak zdobędziesz więcej wiary i będziesz mocniej stał, wtedy przyjdź, a takiego Cię nie chce widzieć. Dla takich nie ma wstępu. Czy możemy przyjść z naszą ograniczoną wiedzą i cząstkowym poznaniem? Czy możemy przyjść dopiero jak wszystko będziemy wiedzieć i znać wszystkie tajemnice i mieć wszystkie odpowiedzi i wtedy możemy powiedzieć, przychodząc Wiem Panie o Tobie wszystko. Bracia i siostry, w tym fragmencie, który czytamy tutaj w Ewangelii Jana, Pan Jezus mówi do wszystkich, do każdego, kto chce przyjść, aby przyszedł. I jestem przekonany, że nasz stan, nasze predyspozycje, nasze emocje, nasze odczucia, nasze okoliczności mają wpływ z pewnością na nasze. Poczucie tego, czy możemy przyjść, czy nie możemy przyjść i jak przychodzimy, to na ile nam się wydaje, że On nas akceptuje, czy nie. Ale jeśli poznaliśmy Tego, który przemawia w tym fragmencie, to wiemy, że Jego serce jest sercem łaskawym dla tych, którzy są jak ten gasnący nawet knot, w których jedynie odrobina wiary się tli w których jest tylko nikła nadzieja. Pan Jezus takiego knota nie gasi, zamykając przed Nim drzwi odrzucając go. Nawet jeśli jesteś jak ta złamana trzcina i wydaje Ci się, że już się nie podniesiesz, że już nie ma siły, która by Cię mogła podnieść i która mogłaby Cię uleczyć, Pan Jezus nie jest z tych, którzy dołamują nadłamane trzciny. W Panu Jezusie oglądamy pełnię miłości Boga. W Panu Jezusie Oglądamy pełnię łaskawości naszego Boga, dobroci naszego niebiańskiego Ojca, który zaprasza nas, tak jak wtedy zapraszał wszystkich. Przyjdźcie do mnie, przyjdźcie do mnie, a nie wyrzucę was precz. Nie spotkacie się z głuchym uchem, nie spotkacie się z zamkniętymi oczyma czy ramionami, ale jeśli przez Jezusa Chrystusa zbliżamy się do Boga, zbliżamy się do łaskawości, do miłosierdzia, do dobroci, do źródła wszelkiego dobrodziejstwa i życia. Kiedy Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, to wiemy, że nie zatrzymujemy się na Nim, ale przez Niego przystępujemy do Boga. Pan Jezus przyszedł do nas jako człowiek, uniżył się do nas. Nie po to, byśmy w jakimś wspaniałym człowieku znaleźli naszą pomoc, ale żebyśmy przez Niego przystąpowali do Boga. W liście do hebrajczyków, w czwartym rozdziale i szesnastym wierszu czytamy podobną zachętę. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, to wyrażenie z ufną odwagą jest zachętą dla tych wszystkich, którzy z różnych przyczyn nie mają odwagi zbliżyć się do Boga. Którzy myślą o sobie, że są zbyt grzeszni, zbyt niegodni, niewiele zasłużeni, zbyt rzadko przychodzący albo może zbyt często nachodzący go. Cokolwiek byłoby w naszym mniemaniu przeszkodą, ten wiersz zachęca nas, abyśmy zbliżyli się do tronu łaski, na którym zasiada łaskawy król. Bez obawy, że nas odrzuci, bez obawy, iż nas przepędzi sprzed swego oblicza, ale z ufną odwagą, iż nas przyjmie, iż nas wysłucha, iż nam odpowie. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy, że posłałeś swojego Syna na ten świat, aby nam objawić Twą przychylność. Aby nam objawić Twą gotowość, by przebaczyć nam nasze grzechy, oczyścić nas z wszelkiej nieprawości, obmyć nas z wszelkiego brudu, oczyścić, uświęcić, dać udział z Twoimi dziećmi, z Twoimi wybranymi. Dziękujemy za ogrom Twej łaski i modlimy się o tych wszystkich, którzy na tym miejscu czy słuchając tych słów nie przyszli jeszcze do Ciebie. Nie uwierzyli tym słowom Zbawiciela, którzy myślą, że dadzą sobie radę sami, którzy myślą, że nie potrzebują Twojej łaski, albo też są tak okłamani przez szatana, że nie widzą Ciebie w Twojej łasce, w Twoim miłosierdziu, w Twojej dobroci i myślą, że jesteś Bogiem, który chce ich pozbawić czegoś w tym życiu. Myślą o Tobie, że jesteś Bogiem, który zabroni im to, czego pragnie ich dusza. Panie, modlę się, abyś w swojej łasce otworzył oczy tych, którzy są ślepi, aby zobaczyli, że je pragnienia i grzesznych serc są zgubne, aby zobaczyli, że ich drogi, chociaż wydają się proste, prowadzą do śmierci, że kresem ich jest zguba. Prosimy, kochany Panie, byś otworzył oczy i pomógł zobaczyć, że jedynie Twoja droga jest drogą życia, aby przyszli do Ciebie, przepraszając za, swoją, za swój upór i grzech, i zło, i tkwienie w nieprawości. Modlimy się, kochany Boże, byś dał tę łaskę przyjść do Ciebie, tak jak czytamy w wcześniejszej części tego wiersza, byś pociągnął Ojcze ku Synowi, byś dał Synowi tych, których wybrałeś. Modlimy się o nas wszystkich, aby nikt z nas dzisiaj tutaj nie stał z daleka, ale byśmy wszyscy zbliżyli się do Ciebie, byśmy przynieśli nasze radości, naszą wdzięczność, nasze uwielbienie, te wielkie sprawy, uwielbienie za to wielkie zbawienie, ale też i te nasze doczesne problemy, kłopoty, choroby naszych bliskich. Pomóż wszystkim nam przybliżyć się do Ciebie z ufną odwagą, wiedząc, że jesteś łaskawym Bogiem, zasiadającym na tronie łaski. Amen.